Jaskinia głupoty właśnie zagościła w twoim Odtwarzaczu MP3. E, tu mówi Krzyszmen, tu właśnie podcastu jaskinia głupoty. Tak po tym standardowym wejściu mam dla Was informację. Dziesiąty odcinek już, hura! Odcinek, w którym podcast Jaskinia Głupoty zostanie rozdziewiczony. Tak, wiem, że takie, no, pasujące słowo do podcastu, ale mój podcast jako jedyny będzie rozdziewiczony, bo ja tak chcę. To więcej, osobiście go rozdziewiczę tym odcinkiem. No, tak, dzisiaj miałem pomysł, pomysłów na odcinek bardzo wiele i to bardzo różne. Ale w końcu yy, zauważyłem to, że nie da się nagrać w odcinka w wannie za pierwszym razem, nie da się nagrać w odcinka szafy za pierwszy, z szafy za pierwszym razem, i że około północy to nie jest czas na nagrywanie podcastu. Więc teraz siedzę przed szkołą o 7:34 przed komputerem, bo dzisiaj mam, yy, nie mam, dzisiaj mam na 8:50, dlaczego to mam powiem za chwilę. Więc siedzę sobie o 8.54 przed komputerem i nagrywam dla was Jaskinie Głupoty, żebyście mieli fajnie. No, No. A dodam tylko jeszcze, że to nie jest mój dziesiąty odcinek, który nagrywam, jak mogłoby się wydawać. O jakości wszystkiego oraz... o... no, o jakości wszystkiego oraz oswojenia z moim głosem. Tylko to jest mój odcinek 43, który nagrywałem. Ale to ten temat też poruszę w tym odcinku. Ponieważ y, moja historia podcastowa no, nie jest y, najciekawsza, jeśli chodzi o to, co nagrywałem. I no zdaję sobie sprawę, że nie wyglądam na 43 odcinek tego, co nagrywam, a na a wyglądam na odcinek powiedzmy 10, 15, 20 maksymalnie no ale to już no moja wina, tak moja wina ale no ale ale, ale nie wiem co, jakieś ale zawsze musi być tak e, no to co no to ja już nie mam więcej pomysłów na wstęp w tym aha wiem, wiem, wiem jeszcze Yy, tutaj ktoś powiedział, chyba Hoss powiedział, żeby betowen był w podkładzie, no ale ja stwierdziłem, że przy Beethovenie mi się źle gada. No. Ale zauważcie, od czasu, kiedy nie ma Beethovena, są lepsze odcinki, może to dlatego? Nie wiem, zobaczymy. Ale jak nie będę miał co puścić, to Beethovena też puszczę. Aha. Dobra. Dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem. Jak to z jednym? No z skwarą. No, przecież skwarków jest więcej na chlebku. Jeden skwarek jest? Jasne, że jeden. No bez nazwy. Co bez nazwy? ja sobie za mnie robisz? Skwarek bez nazwy? Tak. Nic nie rozumiem. Macik skwara.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 No to jesteście w błędzie. Nie będę tego jakoś specjalnie świętował, zwykły odcinek. Z tym, że z elementami elementami, elementami rozrywki. Takimi jak e, na przykład historia mojego podcastowania. Otóż wszystko się zaczęło jak Podolski, pamiętacie takiego, nie? Szczelił Polsce kilka y, tych, no, bramek. No. no i Polska nie była zadowolona z tego. E, no i taki Marcin Lechowicz napisał o tym piosenkę. Kiedyś ją tam słyszałem, nie rozumiałem tego zabawca, może rozumiałem, ale mi się nie podobało, a tak w e, wieku dwunastu, nie, już trzynastu, nie, dwunastu lat, tak, dwunastu, Pomyślałem że a przypomnę sobie gościa, mnie naszła nagle ochota, yy, no i szukam. Balada Łukaszów Podolskich pisuję mam, pomyślałem, tam była strona podana, martinlachowicz.com wchodzę sobie, zobaczę, może ma inne fajne piosenki, bo wtedy nagle mi się spodobała. Może ma inne fajne piosenki, no i sobie tak słuchałem jego piosenek. Wiedziałem, że tam prowadzi jakieś radio internetowe, czy coś, jakaś masa krytyczna, nie wiem, co to było. Pomyślałem, że jakiś idiotek, nie chce mi się tego słuchać. Aż do czasu, kiedy mi się naprawdę już nudziło i na stronie martinlachowicz.com były było coś takiego jak Land Unprofessional, pierwszy odcinek. A, wejdę sobie, zobaczę, co to jest. I nagle mnie uśniło. Facet gada sobie do mikrofonu i on to dobrze robi, to śmiesznie robi. No i słuchałem sobie Land Professional. później Martin przestał nagrywać, więc zacząłem słuchać odwyku, który na długi, długi czas yy, ten, stał się moim ulubionym podcastem, yy, trochę mi tam w życiu sobie pozmieniał. Ale tu nie o tym. No i w końcu zacząłem słuchać innych podcastów. Po sobie myślałem, a co będę tylko tylko słuchał. są też inne bardzo dobre podcasty. I sobie wszedłem na podcast.pl podcast No i tam właściwie zacząłem słuchać podcastu, które już wtedy nie istniał. Podcastu brak... nie, nie brak z Jak mu tam było? Bez odbioru tak sygnału istnieje i ma się całkiem dobrze, yy, więc tak. Te, I... Yy, yy, ten właśnie chciałem posłuchać sobie... Yy, posłuchałem sobie bez odbioru. No i yy, później stwierdziłem, że tak głupio dwóch, dwóch podcastów słuchać w tym jednego nieczynnego, więc sobie posłucham jeszcze czegoś innego. Yy, wiedziałem że bardzo dobrym podcastem jest bez nazwy, ale jakoś nigdy nie chciało mi się słuchać. Aha, jeszcze jak mówiłem o tym, czy yy, tutaj coś zacznę teraz gadać, a tym z, z bez odbioru jest taki... Był, przebijało się trochę podcastów takich mniejszych, jak zbiegów okoliczności i inne, yy, no ale dążę do tego, żeby no już całkowitą świadomość podcastową osiągnąć. Stało się to wtedy, kiedy zacząłem słuchać podcastu bez nazwy. No i... Yy, no i to... Bez nazwy to było... to były wakacje. A kiedy zacząłem nagrywać? Zacząłem nagrywać w... roku 2009. Był to chyba przełom maja i czerwca. Powstały dwa odcinki nowego podcastu TNT. Były one niezbyt dobre, żeby nie powiedzieć tragiczne albo idiotyczne, ale były. Yy, jeszcze pewnie jakiś odcinek siedzi sobie na archiwark. Możecie znaleźć, jak piszecie, Krzyżman albo coś, ale zachęcam Was do nie robienia tego. Nie róbcie tego. To był, to był shit. Na co sobie suchty niszczyć, nie? Yy, no. No i później powstał podcast yy, wakacyjny. Podcast, yy, z którego jestem, no, zadowolony, bo tam mi dał pewien start. Może nie jest to w 100% to, o czym chciałem, żeby to było. No ale, no ale, tak, później po pod koniec wakacji zastanawiałem się, co dalej, co po wakacjach, bo podcast wakacyjny jest podcastem wakacyjnym, tak? No właśnie, no i zastanowiłem się, ach, może zrobię nowy podcast, tylko trzeba nazwę. No i jaka może być nazwa? Patrzę sobie na odcinki, może to mi coś podpowie. Jaskinia głupoty, nie to nieźle, niezłe jest. No i powstała, powstał podcast Jaskinia głupoty, najgłupszy polski podcast. Przecież nie wiem, czy to jest najgłupszy polski podcast, chyba najgłupszy, yy, no. no i, no i, no i, no i pomyślałem sobie jeszcze, że jakiś drugi podcast, jakaś taka odspocznia tych głupot yy, mi się należy, no i pomyślałem nad podcastem o gitarach, bo to lubię, mniej więcej się na tym znam. Mówię tu mniej więcej, po yy, to lubię, mniej więcej się na tym znam, no i postanowiłem zrobić podcast gitarowy, który właśnie kona, kwiczy, jeszcze go nie zabiłem, no ale, nie, nie zabije go, nie zabiję go, nagle mi przyszła ochota do grania na gitarze, no i tak się próbuję zmotywować, żeby, no, przecież no, mam, no weź, nagraj podcast gitarowy, ale najpierw muszę zrobić jakieś promosy do niego, tak głupio nagrywać bez promosów, no. No i tutaj się kończy moja historia podcastowa, a zaczynają się tematy, które mam napisane, bo mam 5 tematów. E, najpierw powiemy o szkole, bo mamy taki projekt, aktywny w szkole, aktywny w życiu, e, który polega na tym, że chodzi się na zajęcia dodatkowe, no i na tych zajęciach dodatkowych się e, robi jakieś zadania, czy to z chemii, czy to z biologii, zależy w jakiej sekcji się jest. Ja na tym byłem w pierwszej klasie, ale to za dużo czasu mi strzerało. Jakby dodać wszystkie zajęcia moje dodatkowe i wychodziło, że ja nie mam czasu się spotkać z moimi Kolegami, którzy chodzą, przypominam wam, do innej szkoły, tak? No. No i w tym roku na to nie chodzę, a ci co chodzą, nagle BUM, na wycieczkę trzydniową jadą. Tak, dzisiaj jest piątej, dzisiaj ostatni dzień, wracają. I tak głupio trochę mogłem się z tego wypisać po wycieczce. No, no trudno, no. No, no, ale przynajmniej dzięki temu mogłem sobie pograć na gitarze w szkole, tak? Bo na Świetlicy byliśmy zamiast matematyki, tam nauczycielka z matematyki pojechała. No i byliśmy na Świetlicy, a tam jest gitara i mogłem sobie pograć i całą godzinę grałem. I są też inne zajęcia dodatkowe z tej okazji, że. znaczy nie zajęcia, zajęcia wolne. Wolne lekcje mamy często, bo jest nas dziewięciu w, w klasie, bo wszyscy inni są w tym projekcie całym. Fajnie jest, fajnie jest. No, ale mamy też WF no, ciągle, a wf ogólnie nie lubię, bo prawie zawsze ćwiczymy tylko. No ostatnio w coś tam gramy, ale nieważne, bo ja mam długie włosy, tak? I jeśli mam długie włosy, to muszę mieć spinkę na włosy, znaczy gumkę, a że moich włosów się nie da tak całkowicie spiąć, to muszę tylko, to muszę, nie, to mogę tylko górne włosy spinać, to jest uwłaczające i wygląda co najmniej komicznie. No, tak, komicznie Krzyżman wygląda niestety. Myślę wam zdjęcie i powiedzcie, czy to jest mądre, żebym ja musiał nosić tą gumkę? No co z tego, mi że mi zasłania oczy? Ja widzę, jak mi zasłania oczy. A nie zasłania oczy zasłania? No i co z tego, no. No, dobra. Następny temat to będzie temat o komputerach. Otóż, co się stało z moim komputerem? Mój komputer się coraz bardziej nie zawiesza. No ja o to nie mam do niego pretensji, bo on ma już yy, ile tam ma lat? Nie wiem tak z yy, 5-4 lata. No i stary jest już, no niestety. Yy, no i sobie pomyślałem nowy trzeba kupić, nowy trzeba kupić, a jak trzeba nowy kupić, no to trzeba kupić najlepiej laptop, bo laptop jest dla mnie najlepszy. Bo wszędzie go z sobą mogę zabrać, jeśli jadę do, gdzieś do babci, no to wiecie, no to bierę laptopa pod pachę i nie muszę się prosić mamy, która zawsze mi daje laptop, ale no nie mam tam wszystkiego, co bym miał na komputerze, a co jest przydatne i muszę się bawić z tymi pendrive'ami wszystkimi. I tak na pendrive'ie nie mam wszystkiego, co bym chciał mieć. Tak, no i... no i stwierdzam, że laptop mi jest bardziej użyteczny. Poza tym, ja w jakieś takie specjalne gry komputerowe nie gram, yy, więc to i tak by było bardziej przydatne. Yy, no i... no i laptop, laptop. No i na początku pomyślałem sobie Apple. No co, pomęczę się rok z tym komputerem, no i będę miał yy, Macbooka, tak? Macbooka, jak ja byłem na Zresztą yy, 4-6 tysięcy, jakoś tak kosztuje. Yy, no i mnie na to trochę nie stać, Nie, nie stać mnie. No, a. No i pomyślałem logicznie, no dobra, nie stać mnie. Kupię normalnie sobie z Windowsem 7. No i będzie git. No i patrzyłem. Na początku byłem super realistą i pomyślałem, że będę miał tylko 1500 zł do poni i poniżej. No ale później pomyślałem, że a dozbieram se na lepszy. To granica była 2000, ale ze wskazaniem na około 1500. Tak, jakoś dziwnie, no i zobaczyłem jakiegoś HPK fajnego, HPK z angielskim Windowsem, 7 za 1650, no, chyba niezły nawet, no czy niezły, niezły jak na tą cenę, tak, no właśnie, no, ale mój komputer się rozwala, wczoraj, wczoraj wiecie się ile się męczyłem, żeby go odpalić, od godziny 14 do 17.50, Grzewałem, dociskałem tam karty różne, aż odpalił. Bo było takie tsk. i się włączał. Znaczy ciemny ekran był dalej chodził. No. Ale już się normalnie włącza, przed jakiś czas. No i teraz z moimi funduszami jest kiepsko, bo kupiłem bilety na ten kult. Nie mam kasy za bardzo. No i, no i, no i myślę, że jedynym ratunkiem dla mnie teraz będzie netbook. Wiecie, takie małe główienko, taki mniejszy laptop. Z tym, że to jest małe, tak? Bardzo małe. No i do normalnego użytku chyba bym musiał sobie podpiąć do tego klewę, tutaj bym musiał podpiąć do tego ekran komputera mojego. I, no i bym miał małego laptopa, z tym, że ja używałbym go jak lubnego, tak? A jak gdzieś jadę, no to już z małym netbookiem bym pracował. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Na pewno złe, no ale jak się nie ma kasy, to co? Yy, dobra, yy, tak. Zacząłem ostatnio słuchać ostrzejszej muzyki, bo wiecie, zawsze tam było ACDC, tam różne takie około ACDs'owe, is jams, trochę na lachy, takie tam, no ale ostatnio wpadłem w ostrzejszą muzykę, zacząłem słuchać Slipknotu, czyli zwykle, tak, że tam słucham, słuchałem kawałków, no ale teraz e, już się tym bardziej zainteresowałem i obserwuję moją e, zamianę, zmianę, bo Zwykle to ja na początku słuchałem ACDC, tylko i takich tam, około ACD-owych. Później doszło Black Sabbath, Sabaton i różne takie. A teraz już Slipknot dochodzi i właściwie prawie tylko metalu słucham i ACDC. No bo... no bo no bo no bo... Yy. No bo... Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem na antenie co chcę powiedzieć. Nie, nie zapomniałem. Yy. Tylko zagubiłem się, więc yy, no i już całkiem zapomniałem. Okej, okay, już chyba mam, bo musiałem zatrzymać się i cofnąć, no i, yy, pos, no i posłuchać. Więc słucham tylko slipnotu i no, znaczy nie, słucham tylko metalu i ACDC, yy, bo tak się chyba dzieje, że taka przepaść jest. Znaczy no, że tak, taki przeskok nagle, najpierw o, rok, rok, rok taki dup. No, ale i tak w moim setku zawsze pozostanie ACDC, i to jest tak, że jest ACDC, duga, długa przepaść, i dopiero później dochodzą jakieś inne zespoły. Ale nieważne, z muzyki, z tematu około muzycznych, chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że zwykle to uważałem no, epektronikowanie ut płyt utworów za kradzież czystą i złową, i tego nie robiłem. Aż do czasu, kiedy naprawdę teraz nie mam kasy, a chcę niektórych rzeczy słuchać No i... No i, no i, no i. I ściągnąłem sobie płytę slipnotu. Tak, okradłem slipnot z 60 zł, Albo nie okradłem, znaczy formalnie okradłem, tak? Ale czy oni i tak jakoś to odczują, toż ten brak 60 zł to nie wiem. Bo kto powiedział, że jeśli bym nie ściągnął, to bym kupił tą płytę w Slipknotu? tak? No. No i ściągnąłem płytę Al Hope Is Gone z to, i muszę wam powiedzieć, że płyta jest naprawdę zacna. A teraz w poszukiwaniu informacji, czy ACDC jest satanistyczny, hm, tak się pobawiłem, co tam księża mówią, znalazłem to, że Black Sabbath, tutaj ma na koncie piosenki chrześcijańskie, znaczy jedną właściwie, y no i ogólnie to ten gitarzysta jest katolikiem i tam obwieszony jest krzyżami i nie jestem pewien, czy Ozzy Urban też nie jest katolikiem no to oni. Mają, no tak, mają taki satanistyczny image, żeby mieć taki image, tak? Bo Gizet Butler, ten basista powiedział kiedyś, że, że no, żeby grać. Żeby grać metal trzeba mieć image, tak? No i oni właśnie taki image sobie wyrobili to wiele uważa ich za satanistów, no i tam ksiądz komentuje, że tam no to z tego, że oni mają piosenki o ob i ten epokalista jest rozmieszony krzyżami, jest katolikiem i chodzi do kościoła, jeśli to oni przecież żeby odwrócić od siebie tą uwagę satanistyczną, no i ogólnie są źli. No i ktoś tam otwarcie ci mówi, że fajnie, że my nie jesteśmy satanistami, ale to nieprawda jest, nieprawda, nieprawda, bo. bo on im tak naprawdę jest zły i chcecie pojmać w sidła z szatana, bo on gra metal, no i jak gra metal, to on jest zły. No teraz się zapędę trochę, bo takie usatanistycznianie yy, tych wszystkiego jest mi nie.. I też, że KISS i ACDC to nie jest KISS, Kis, tylko Kiss in Satan Service, czyli dzieciaki w służbie szatana, a ACDC to Antichrist Death Christ, czyli Antichrist, śmierć szata, ten Jezusowi. To jest absurdem, no i co? Aha, i że wiele metalowych, satanistycznych tych nazw zespołów ma czarno-białe, Makijaże. I Kiss też ma żadno białe makijaże. Z tym, że Kiss ma jeszcze demoniczne makijaże. Właśnie, jeśli to, to ma są demoniczne makijaże. To sobie zobaczcie chociaż na perkusiste, Albo na tego, wokalistę. Znaczy jednego z wokalistów, tego co głównie śpiewa. Tego co śpiewa w I made, I was made for loving you, baby. You was made for loving me. No. Jeśli to są te, no to oh Boże. Co tam jest? Aha, że Iron Maiden to są też sataniści. Z tym, że to, że, że perkusista Iron Maiden jest już chrześcijanin, to to się nie liczy, tak? Że on to on jest chrześcijaninem, ale oni są satanistami. A to, że on jest chrześcijaninem, no to, to nieważne, bo tak naprawdę jest satanistą. No i takie myślenie mnie wkurza. A, wkurzamy, tak. Ludzie, co ludzie mają? O w głowach to naprawdę. Yy, a jeden słusznie to skomentował na forum. Prędzej... Yy, i... Aha, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. Zauważcie, że ACDC prawie wszyscy członkowie ACDC przecież mają ślub. Mają ślub kościelny, katolicki! No i tak, zatan... zatanista pewnie by nie poszedł na ślub katolicki, tak? Poza tym satanista pewnie by nie poszedł na ślub, aby swoją żonę oddał w ofierze, jeżeli byłaby dziewicą w tym momencie. Ale nieważne. Ale jeden gościu fajnie to, to skomentował. Rędę i nazwę reprezentacji polskich piłkarzami niż ACDC satanistami. Haha, fajne. E, dobra, słuchajcie, jest jedna rzecz. Ja muszę kończyć bo jest już ósma, a ja idę do szkoły na 8.50, z tym, że muszę się ubrać, umyć, spakować, nagrać piosenki na mp3, i na autobus. Więc przepraszam Was bardzo, reszta odcinka do końca, do końca wrócę, czyli? Czyli za chwilę, bo chciałem zrobić jakieś coś takiego, że czyli? I wchodzę za chwilę i teraz mówię, ale nie zrobię tego, bo bo chcę wam puścić jakąś ekranę. Jaskinia Głupoty. Podcast ze Śląska. To co przed chwilą słyszeliście to był nowy promo Jaskini Głupoty. To było nowe promo Jaskini Głupoty o nazwie Śląsk. Czy generalnie ja nie jestem jakimś jakim śląskim patriotą. Właściwie ja się na Śląsku nie znam. Nie znam gwary śląskiej. A nawet, y, chcę jak najszybciej wybyć ze Śląska. No ale... Y, no ale... No jak szedłem do szkoły to wpadł mi do głowy taki pomysł. Może jestem po szkole, nie wiem czy wiecie. Przed chwilą skasowało mi się 10 minut nagrania. Więc postanowiłem już zakończyć, bo miałem gadać o nowych podcastach. Takich jak Pececik, słucham. Pichontarium, słucham. Słucham was dwóch. I o starych podcastach, które dopiero zacząłem słuchać. Takich jak Zeppelin Podcast. Jeden z moich ulubionych. Barkaola, że wcześniej go słuchałem, ale dopiero teraz zacząłem na poważnie. I dźwięk szczelny. Teraz go zacząłem. Miozio. Yy, no tak. Co do Promosa, który był przed chwilą, to napiszcie, że Wam się podobał czy nie. Oczywiście możecie go znaleźć w zakładce promu i Jaskinie. Chyba na Facebooku na profilu, znaczy na stronie polski podcasting też będzie zamieszczony. Yy, no i no, nie wiem, podoba wam się. Puścicie go w swoim podcaście? A? A? No? Nie wiem, ja go puściłem w swoim podcaście, teraz twoja kolej. Tak. No. Ja się ulitowałem nad Krzyszmanem i puściłem go w swoim podcaście, więc ty też się uliczyłem nad Krzyszmanem i puść go w swoim podcaście. Nie wiem czy jest fajnie, czy nie, ale mam jeszcze jeden pomysł na promosa, ale do tego idealnie pasuje głos jednego podcastera, ale ja wam jeszcze nie powiem, tego. Znaczy ja już wiem który, ale wam nie powiem, bo to ma być niespodzianka. Będzie to wiersz, czytany przez kogoś tam. Yy, no i będzie to wiersz o Jaskini Głupoty, która będzie promosem, więc Jaskini Głupoty będzie miała trzy promosy. Chyba fajne będą. Albo nie wiem czy są fajne. Jak coś, to od razu się przyznaję, że te wszystkie promosy są mojego pomysłu, więc to nie, mu nie muszą być lepsze. Ale więc no, wiecie. Jak wam się nie podoba, to wiecie, kogo A teraz takie pytanie, czy wam się podoba jaskinia głupoty, w sensie od pomysłów na odcinka, że, na odcinki, że ja tam gadam na różne tematy. Często są to tematy z mojego życia, ale mam w planach właśnie takie inne tematy, jak na przykład, a nie powiem wam co, jak na przykład, bo to breśnie czar cały. No. Ale powiedzcie, czy Wam się podobają pomysły na odcinki, czy są to może głupie pomysły na odcinki? Jak są głupie pomysły na odcinki, no to możesz mi zarzucić najlepiej w mailu albo na jakąś drogę o bardziej niepubliczną niż y, komentarze. Jaki może być pomysł na odcinek? Wiem, że już, że, wiem już, że na Wikipedyjnym przyroku raczej nie będzie kultywowane. No bo nie mam pomysłów. Chyba, że Ty masz jakiś pomysł, to od czasu do czasu mogę puścić na wikipedyjnym szlaku, przecież nic mi się nie stanie, prawda? No właśnie. Ja przepraszam teraz wszystkich, jeżeli tutaj w tej części mój głos będzie przesterowany, bo chyba mam za mocno ustawiony mikrofon. Teraz zobaczcie, jak jest teraz. Może jest lepiej. Więc jeżeli jest, był mikrofon przesterowany wcześniej, to ja was za to serdecznie i to bardzo przepraszam. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, tak? Tak. Czyli to nie jest moja wina, to jest wina mikrofonu. Więc to stwierdzenie było nieprawdziwe. No. No i co, no... Co jeszcze chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Hm. No to co, tyle. Jeszcze, jeszcze coś chciałem powiedzieć, muszę sobie przypomnieć. A zapomniałem. Więc tak, o mówiłem, o tych podcastach mówiłem, szkoła, tak. Aha! <śmiech> zaraz po y, końcu tego, co tym zacznę gadać, zaraz po końcu marszu wytąfalnego, usłyszycie dźwięk rozdziewiczania podcastu Jaskinia Głupoty. Ostrzegam, że jest to dźwięk bardzo trudny do wychwycenia i tylko mu uda się go wychwycić, ponieważ dźwięk jest nadawany na bardzo, bardzo cicho, tylko dla, o, dla podcasterów i osobą, osób o bardzo silnym słuchu, więc jeżeli masz takowy, no to no to, no, to, no to. no to wiesz. To to jest właśnie dla Ciebie. Jeśli nie, no to najwyżej nie usłyszysz jak jaskinia głupoty dostała, a to dziewiczona. Mamy już 10 odcinek za sobą, czyli jesteśmy pełnoprawnym podcastem. Tak, więc mogą nam już naskoczyć. Jesteśmy prawdziwym podcastem. Ja, mój mikrofon i wy, moi słuchacze. Dziękuję wam bardzo za to, że raz w tygodniu mniej więcej macie dla mnie pół godziny. I na przykład tym z podcastofonu, że chce im się tego słuchać i skomentować to na antenie. I też dziękuję, dziękuję osobom komentującym, które znajdują nie dość, że 30 minut na posłuchanie, jeszcze znajdują nawet znajdują sobie e, 15 nie no dobra tak jest minutę na komentowanie dziękuję Wam bardzo mówił Krzyszmen zapraszam do kolejnych odcinków a mam pomysły mam pomysły na te odcinki więc nie będzie źle jak się kończą pomysły to będzie trudniej ale też będzie dzięki mówił Krzyszmen cześć Te że że Masonie ty marchewkę kupiłeś do debilu, ty kolo, ty jebańcu! Ty ty, ty, ty, ty debilu pora. A co się zglumpisz, słuchaczu głupi, wypierdaj, słuchajcie, bez nazwy albo innych jebanych podcastów.